Rozrywki. Teraz także w cyfrze. Poleca Polskie Radio.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 Minęła 8. Słuchają Państwo programu drugiego polskiego radia. Przed mikrofonem Marcin Witan. Dziś poniedziałek wielkanocny. Chrześcijanie przez kolejne 8 dni przeżywają Zmartwychwstanie Pańskie jako jedną uroczystość. Zapraszamy na Mszę Świętą Kościoła Polsko-Katolickiego zarejestrowaną w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy. Liturgię sprawuje i kazanie wygłosi proboszcz ksiądz Piotr Kowalczyk. goes along. Prowadzę teraz spowiedź sakramentalną i dopiero rozpoczniemy za moment przeświętą. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże miłosierny, dziękuję Ci za to, że nie zabrałeś mnie z tego świata, gdy byłem w grzechu. Zachęcony do pokuty i poprawy życia, pragnę zrzucić z siebie ciężar moich przewinień przez szczerą spowiedź, żal za grzechy. I mocne postanowienie poprawy życia. Udziel mi więc, o Boże, swej łaski, abym dobrze poznał swoje grzechy, szczerze się z nich wyspowiadał i do nich nigdy już więcej nie wracał. Duchu Święty, oświeć mój rozum, wspomóż moją pamięć i dodaj mi otuchy, abym dobrze ocenił moje życie, poznał zło, jakie popełniłem i poczuł do niego od razy, abym wyznał wszystkie grzechy przed Bogiem. Pragnę otrzymać odpuszczenie moich grzechów i żyć odtąd przyjaźni z Bogiem i bliźnimi przez Chrystusa, Pana naszego. W chwili ciszy przypomnijmy sobie wszystkie nasze grzechy, zaniedbania, wszystko to, co nas oddziela od Pana Boga i drugiego człowieka. Wyznajcie teraz w myślach swoje grzechy przed Bogiem samym, żałując za nie oraz mocno postanawiając poprawę. Bóg Wszechmogący niech wam udzieli swej łaski, abyście się mogli dobrze wyspowiadać z waszych grzechów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przeprośmy Boga Wszechmogącego za nasze grzechy, okażmy skruchę i żal za grzechy, mówiąc, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Jako pokutę proszę odmówić trzy razy Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario i chwała Ojcu w intencji wszystkich potrzebujących naszej modlitwy. Niech się zmiłuje nad wami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy wam grzechy, doprowadzi was do życia wiecznego. Przebaczenia, darowania i odpuszczenia waszych grzechów niech wam udzieli Pan Wszechmogący i miłosierny. Amen. Pan nasz Jezus Chrystus niech was rozgrzeszy i ja mocą mi przez Niego daną rozgrzeszam was wszystkich grze z grzechów waszych w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa, zasługi Matki Najświętszej i wszystkich świętych niech wam dopomogą do osiągnięcia życia wiecznego. Świętego, Amen. łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi z Duchem Niech radość z martwych wstania trwa nieustannie w naszych sercach. Niech zmartwychwstanie każdego dnia będzie tym w naszym sercu, co powod będzie powodowało, że będziemy chcieli dalej zmieniać swoje życie. Właśnie z nadzieją tego, że kiedyś zmartwychwstaniemy, że pracujemy sobie na nasze własne zmartwychwstanie, na to, abyśmy mogli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 Zmiłuj się na nas. Ale bowiem tylko Tyś święty, świętym, Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy jest Jezus Chryste, Z Duchem Świętym Chwalę Boga Ojca, Pan z wami, Się. Boże, który przez uroczystość wielkanocną zgotowałeś uzdrowienie światu, prosimy cię obdarz twój ludowitością darów niebieskich. Aby zdołał osiągnąć zupełną wolność i dostąpić życia wiecznego przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluści, króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z dziejów apostolskich. W dniu pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka. Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was. O czym sami wiecie, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Boga został wydany. Przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim, bo Dawid mówi o nim. Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do Was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż Jego potomek zasiądzie na Jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Oto Słowo Boże. I dusza raduje, a dział moje będzie spoczywać bezpiecznie. z wami z duchem twajim słowa ewangelii według świętego Mateusza chwała Tobie Panie gdy anioł przemówił do niewiast one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom a oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc – Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich – Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli – Rozpowiadajcie tak – jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika – My z Nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo pańskie chyba niech. Nie bójcie się. To są pierwsze słowa, jakie Jezus wypowiada po przywitaniu się z kobietami do nich. Nie bójcie się. My się bardzo często boimy. Tysiąca różnych rzeczy w naszym życiu. Czy nam się uda w pracy, czy dzisiaj nam się uda pozamykać te wszystkie sprawy, które mamy pozałatwiać, czy się uda funkcjonować normalnie, czy się uda załatwić w urzędzie sprawy. Boimy się o takie rzeczy ważne, I takie rzeczy kompletnie nieistotne. Zdarza się nawet, że te nieistotne rzeczy albo mało istotne, wynosimy gdzieś na piedestał, sta, stawiamy je wysoko i tworzymy sobie dodatkowy kłopot, dodatkowy problem, i boimy się jeszcze bardziej. Bo tak sobie wyobraziliśmy. A Jezus mówi, nie bójcie się. Zmieńcie swoje życie. Postawcie na pierwszym miejscu Pana Boga. Zobaczcie, co się stało, kiedy strach zatriumfował. Niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów. Ci zebrali się ze starszymi, po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i powiedzieli, rozpowiadajcie wszystkim. Uczniowie przyszli, wykradli go w nocy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, to my z nim pomówimy. Nie bójcie się, my sobie to załatwimy. Już tutaj spokojnie. Ale to nie bójcie się, to nie było, to nie bójcie się Jezusa, tylko takie uspokojenie. My sobie z tym poradzimy. Tylko rozpowiadajcie. Strach zatriumfował. Kłamstwo zaczęło funkcjonować. Tak naprawdę to ostatnie zdanie. Wzięli pieniądze i uczyni, jak, im, jak ich pouczono. Roz, I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa do dnia dzisiejszego. Ewangelista Mateusz, można powiedzieć, pisze o naszej rzeczywistości. Jak dużo ludzi dzisiaj się zastanawia, czy zmartwychwstanie miało miejsce. Czy to przypadkiem nie jest jakaś opowieść science fiction. Jak w sercach wielu ludzi jest wątpliwość, czy to w ogóle ma sens. Ta wiara, ten Bóg. To zmartwychwstanie. Ta pogłoska się rozeszła i trwa do dnia dzisiejszego. XXI wiek. Ponad dw dwa tysiące lat głoszenia dobrej nowiny. O Jezusie Chrystusie, o zmartwychwstaniu. Niebo wstąpieniu o tym, że bramy nieba są dla nas otwarte, że Jezus nas zaprasza do, do Królestwa Bożego. I nieustannie rodzi się taka wątpliwość. I no, nieustannie ten strach zbiera swoje żniwo. Nie bójcie się. To są słowa, które mówi do nas z martwych stały: nie bójcie się. Nie bójcie się otworzyć na Boga, na tą Bożą rzeczywistość. Nie bójcie się otworzyć na Bożą miłość. Nie bójcie się otworzyć na zmartwychwstanie, na spotkanie ze zmartwychwstałym. Nie bójcie się. W dziejach apostolskich dzisiaj słyszeliśmy jak Piotr głosi i stanie Chrystusa. Mówi, że tego właśnie Jezusa, którego przybiliście, którego znacie, chodził, rozmawiał, Widzieliście, widzieliście co robił, jakich cudów dokonywał. Wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy Jego świadkami. Dzisiaj my jesteśmy świadkami zmartwychwstania. I każdego dnia, kiedy pozwala nam podnieść się z grzechu. Kiedy upadamy pod Jego ciężarem, Jezus mówi, wstań, nie bój się. Jestem z Tobą. Zmartwychwstałem dla Ciebie. Żeby otworzyć Ci bramy nieba. Żeby nieustannie wylewać na Ciebie zdrój miłości. Żebyś miał dostęp do radości niekończącej się, żeby Twoje życie było naprawdę piękne, szczęśliwe i pełne miłości. Nie bój się. Jestem tutaj. Dla Ciebie. Amen. Powstańmy. Przedłużając radość niedzieli Zmartwychwstania, gromadzimy się przy ołtarzu i zanosimy do Ojca, który podniósł z grobu swojego syna i posadził go po swojej prawicy. wspólne prośby o udział w paschalnej radości dla wszystkich ludzi. Módlmy się za Kościół, dający przed światem świadectwo o Jezusie Zmartwychwstałym, Niech uwielbiony Pan ześle Ducha Świętego na wszystkie Jego dzieci. Ciebie prosimy. Módlmy się za seminaria duchowne i uczelnie katolickie o rzetelność w poszukiwaniu prawdy i odważne głoszenie wartości chrześcijańskich. Ciebie prosimy. Módlmy się za wyznawców religii mojżeszowej i islamu, aby odkryli odkupieńczą wartość śmierci Chrystusa oraz uwierzyli w Jego zmartwychwstanie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy muszą pracować w te święta. Niech nie będą pozbawieni wielkanocnej łaski, i radości płynącej z tajemnicy tych dni. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych zmarłych. Niech Chrystus, który nie pozostał po śmierci w grobie, wskrzesi ich ciała z prochu ziemi i da im nowe życie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w szczególności za polecanego w tej mszy świętej Przemysława o łaskę życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Pan. Módlmy się za nas, uobecniających na ołtarzu wielkanocną tajemnicę, o życie radością zdarowanego nam zbawienia, męstwo w wyznawaniu wiary i wierność poznanej Prawdzie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj. Boże, Ty ukazujesz w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa ścieżkę życia i dajesz pełnię radości. Wysłuchaj błagań modlącego się ludu i daj nam oraz wszystkim poleconym Twojej ojcowskiej trosce bezpiecznie dojść do wiecznej radości, bo Twoja jest moc i chwała na wieki wieków. Check yeah. yeah. it aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Prosimy Cię, Panie, przyjmij modlitwy wiernych, o ofiary przez nich składane. Niechaj za Twoją łaską posłużą nam ku zbawieniu wiecznemu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze, a zwłaszcza w tym dniu Uroczyście i sławili, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Przyto z aniołami i archaniołami, z błogosławionymi duchami oraz ze wszystkimi chórami niebios śpiewamy hymn ku Twojej chwale, bez końca wołając. Święty, święty, święty Następów, pełne są niebiosy Ziemia. Jesteś Boże, Ojcze, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojcze Miłosierdzia i Boże wszelkiego pocieszenia. Tak umiłowałeś świat, że dałeś nam Twojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ciebie więc, Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy. Ześlij ducha świętego i napełnij te dary Twoją mocą, tak, aby stały się dla nas ciałem i krwią umiłowanego syna Twojego, pana naszego Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką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 Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominamy, Boże Ojcze Wszechmogący, wcielenie Syna Twojego, wszystkie Jego słowa i czyny, także to, że uniżył samego siebie, stawszy się posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też wywyższyłeś Go nad wszystko, dając Mu imię ponad wszelkie imię aby na imię Jezusa zginało się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku Twojej chwale. Zanosimy do Ciebie, Boże Ojcze Wszechmogący, ofiarę Twego Syna, wychwalając Cię i uwielbiając oraz prosząc, abyś przyjął nasze dziękczynienie. Błagamy Cię też pokornie. Ześlij na nas Ducha Twego Świętego, aby nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa zjednoczył, czyniąc jednym ciałem w Chrystusie. Zjednoczeni z Bogu, Rodzicą Maryją, apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, razem z wszystkimi biskupami, kapłanami, diakonami oraz całym Twoim Kościołem na ziemi, chwalimy i wielbimy Cię, oczekując przyjścia Twojego umiłowanego Syna, Pana naszego Jezusa.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 przez wszystkie wieki wieków Nazywamy się dziećmi Bożymi rzeczywiście nimi jesteśmy Dlatego ośmielamy się wołać Ojcze nasz, któryś jest w niebie Święć się imię Twoje przy Chyba w nas prosimy Cię Panie od zła wszelkiego, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Bogu Rodzice, świętych apostołów i wszystkich świętych udziel nam pokoju za dni naszych, abyśmy zawsze byli wolni od grzechu i od wszelkiego nieszczęścia, oczekując obiecanej nagrody i przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, któryś powiedział swoim apostołom, pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z twoją wolą napełniaj go pokojem i umacniaj w jedności, który żyjesz i klujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pokój Pana niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. krystusa, który łączymy i będziemy przyjmować, ich nam pomogą osiągnąć. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo a będzie uzdrowiona dusza. Jesus Pan z wami i słuchem tym moim, módlmy się, prosimy Cię, Panie nasz Boże, sprawa, by nasze uczestnictwo w uczcie eucharystycznej było zbawienne dla naszego życia doczesnego i wiecznego, przez Chrystusa Pana naszego. na świętowanie, na tą radość zmartwychwstania każdego dnia. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami, student Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący i Miłosierny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa, alleluja. Ale Uh... Wysłuchali Państwo mszy świętej Kościoła Polsko-Katolickiego zarejestrowanej w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy. Liturgię sprawował i kazanie wygłosił proboszcz ksiądz Piotr Kowalczyk. Na organach grał Krzysztof Fryska.